O co walczył Bartek? Zgrupowanie pod komendą Bartka składało się z kilkunastu grup, z których każda miała swojego dowódcę. Byli wśród nich m.in. Antoni Biegun, pseudonim Sztubak, Zdzisław Kraus, pseudonim Andrus, Edward Michalik, pseudonim Kanar, dowódca oddziału Burza, Tadeusz Przewoźnik, pseudonim Kuba, który był szefem ochrony Bartka, Gustaw Matuszny, pseudonim Orzeł Biały, Stanisław Knapik pseudonim Zemsta, Stanisław Włoch pseudonim Lis, Romuald Czarnecki pseudonim Piccolo, Ludwik Byrski pseudonim Żbik, Edward Kulesza pseudonim Wilika. Henryk Flamę miał też swoich zastępców: Jana przewoźnika pseudonim Ryś, Józefa Madeja pseudonim Sęp, który był też szefem akcji specjalnych, oraz Jerzego Kołodzieja pseudonim Wichura, będącego szefem propagandy. Bronisław Smoleń był szefem wywiadu. Grupy w zasadzie przeprowadzały akcje zbrojne samodzielnie. Na swoim koncie zanotowały ich ponad trzysta. Łączyły się tylko przy większych przedsięwzięciach. Mniejsze oddziały szybciej się przemieszczały. Łatwiej też było uniknąć przyłapania przez ubeckie lornetki penetrujące zaciekle lasy na Baraniej Górze. Grupa Bartka była bardzo operatywna i stąd ówczesna władza, a mam na myśli UB, za wszelką cenę dążyła do jej likwidacji. Wraca pamięcią do tamtych wydarzeń Aurelia Włoch, córka Lisa. Według Tomasza Kurpierza i Przemysława Piątka, autorów książki Dobić wroga, większość partyzantów nie miała doświadczenia w konspiracji. Spośród blisko 400 ludzi pod komendą Bartka jedynie kilkudziesięciu mogło się pochwalić przeszłością w AK, ale dwie kilkunastu było w konspiracji narodowej. Kolejnych kilkunastu służyło w Wehrmachcie, byli też uciekinierzy z Armii Czerwonej. W szeregach partyzantów znalazła się również liczna grupa dezerterów z MO i wojska. Wielu leśnych ludzi nie mogło mieć doświadczenia w wojennej partyzantce, gdyż byli na to po prostu za młodzi. 100 żołnierzy Bartka urodziło się po 1926 roku, czyli w momencie wybuchu wojny mieli zaledwie 13 lat. Dwustu urodziło się w latach 1921 26 Najmniejszą grupę, nie więcej niż 50 osób, Stanowili ci, którzy w momencie zakończenia wojny i pójścia do lasu mieli po 25-30 lat. Tylko im życie dało szansę na zdobycie doświadczenia w partyzantce. Lasy na Podbeskidziu pełne były młodych ludzi, którzy w ten sposób ratowali się przed nieuniknionym kontaktem z UB. To w najlepszym przypadku mogło się dla nich skończyć aresztowaniem, a w najgorszym wyrokiem kary śmierci. Brat Marii Migdał miał jakieś osiemnaście może dziewiętnaście lat, gdy poszedł do lasu. To było na przełomie lat 1945-46. Tak jak wielu młodych ludzi wstąpił do Bartka, stwierdza kobieta. Polował na niego urząd bezpieczeństwa. Od tego czasu tylko raz widziałam go w domu. Oddział Flamego z czasem stawał się coraz liczniejszy. Dołączali do niego nowi młodzi ludzie, wywodzili się z miejscowych rodzin chłopskich, głównie ubogich. Byli. Głęboko wierzący. Każdy ochotnik wstępujący do grupy musiał złożyć przysięgę. Wypowiadał następujące słowa: Wstępując w szeregi Narodowych Sił Zbrojnych, zobowiązuję się do walki z okupantem rosyjskim, poświęcając dla ojczyzny majątek i wszystko, nawet życie. W razie konfliktu z władzami Narodowych Sił Zbrojnych poddam się wyrokowi śmierci sądu organizacyjnego. Tak mi dopomóż Bóg i święta Jego Trójca. Kapelan oddziału ksiądz z Mikuszowic odprawiał msze brał udział we wszystkich ważniejszych uroczystościach, spowiadał też partyzantów. Każdy dzień w obozie zaczynał się od wspólnie odmawianej modlitwy. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siły i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy życie nasze. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech z łez naszych matek i sióstr wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił żołnierzy polskich poległych na polach naszych i na obczyźnie powstanie Wielka Polska. O Mario, Królowo Korony Polskiej, błogosław pracy naszej i naszemu orężowi. O spraw, miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, aby wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twoim wizerunkiem. Amen. Po modlitwie był apel, na którym żołnierze otrzymywali zadania do wykonania. Wartownicy wychodzili na posterunki, patrole ruszały w teren. W trakcie dnia szkolono tych, którzy dopiero co przystali do partyzantów. Mimo iż partyzanci z Baraniej Góry występowali jako oddział NSZ, w rzeczywistości, jak pisze Tomasz Kurpiesz, nie mieli do czynienia z tymi strukturami. Od jesieni 1945 roku, po wielkiej wsypie, Bartek nie miał kontaktu z dowództwem. De facto działał samodzielnie. Na celowniku partyzantów byli głównie funkcjonariusze UB oraz konfidenci. Początkowo wobec najaktywniejszych stosowano groźby i ostrzeżenia. Jeśli to nie pomagało, represje zaostrzano do wykonywania wyroków śmierci włącznie Bartek zalecał bezwzględne obchodzenie się z funkcjonariuszami UB Wyroki śmierci wydawali dowódcy oddziałów, ale zdarzały się przypadki, że skazywali nawet szeregowi partyzanci 16 października 1945 roku Jerzy Wojciechowski, pseudonim OM Wydał rozkaz, w którym określał o co walczą śląskie Narodowe Siły Zbrojne Celem nadrzędnym była wolna i niepodległa Polska. Zaznaczał, że nie pójdą na kompromis z Bierutem i Osóbką. Edward Osóbka-Morawski, premier tymczasowego rządu jedności narodowej, którzy chcą zrobić z Polski XVII Republikę Radziecką. My nie staniemy do rzekomej współpracy nad odbudową państwa polskiego przy boku fałszywego samozwańczego rządu popieranego przez Bolszewie. Z takimi bydlakami jest jedna jedyna rozmowa. Deszcz ołowiu na ich czerwone łby. OM wzywałby nie składać broni do momentu, aż czerwonikatyńscy oprawcy nie wyjdą z Polski razem ze swoimi służalcami i hołdownikami. Natomiast raporty UB definiują cele grupy następująco. Umożliwienie zdobycia większości w Sejmie Stronnictwu PSL, zwalczanie wpływów radzieckich, obalenie istniejącego ustroju. Metody działania partyzantów według UB to mordowanie wybitnych działaczy demokratycznych, funkcjonariuszy MO i UB, stosowanie terroru wobec ludzi o poglądach demokratycznych, rozsiewanie wrogiej propagandy antyrządowej, organizowanie napadów rabunkowych oraz wychowanie własnych kadr w duchu ideologii endeckiej. Podporucznik Marian Kuczyński z UB w swoim raporcie z 1962 roku poświęconym charakterystyce organizacji Bartka Pisze z kolei, iż nie prowadzono w grupie szkoleń z zakresu ideologii oraz spraw krajowych i międzynarodowych. Powołuje się przy tym na wyjaśnienia Leopolda Cieklińskiego, pseudonim Poldek, złożone w trakcie prowadzonego przeciwko niemu śledztwa. Na odprawach Bartek nie poruszał z nami żadnych tematów, ani nie miał pogadanek na tematy polityczne, ani jeden z członków bandy nie był uświadomiony politycznie i nie orientował się w sytuacji międzynarodowej. Poldek miał zeznać przed funkcjonariuszami UB, że w istocie to oni wcale nie wiedzieli, o co walczą, ani jaki jest program ich ugrupowania. Wykonywali ślepo rozkazy, a dotyczyły one rozbijania posterunków MO i UB oraz rabowania pieniędzy z instytucji publicznych. Zapisom podporucznika Kuczyńskiego przeczy chociażby inne komunistyczne źródło – książka Jana Kantyki. Na stronie 61. książki, na tropie Bartka, Mściciela i Zemsty, autor stwierdza. Kierownictwo Siódmego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych wytyczyło jasny program dla grup leśnych, który w generalnych założeniach okresowo był konsultowany z ośrodkiem decyzyjnym znajdującym się w Monachium. Głównym celem było obalenie władzy ludowej, a wszystkie metody prowadziły do jego urzeczywistnienia – tak więc mordowanie ludzi związanych z władzą ludową jako metoda najskuteczniejsza występowało w tej bandzie na porządku dziennym. Partyzanci starali się stwarzać pozory legalności swoich akcji. Szef grupy wymagał, by każda egzekucja była poprzedzona stosownym ceremoniałem, czyli poinformowaniem o wyroku wydanym przez Podziemny Sąd. Za zdradę interesu narodowego partyzanci rozstrzeliwali. Ową zdradą była przynależność do PPR, czy gorliwa współpraca z UB i MO. Za towary skonfiskowane miejscowej ludności partyzanci wystawiali poszkodowanym pokwitowania. Kładli też nacisk na działalność propagandową. Setki gorących zwolenników nowej władzy otrzymały wówczas wyroki śmierci podpisane przez dowódców grup. W rzeczywistości partyzanci wykonali około sześćdziesięciu z nich. Do dyspozycji mieli kilka maszyn do pisania zdobytych podczas ataków na urzędy. Na nich produkowali ulotki, rozkazy, pokwitowania i wyroki śmierci. Bardziej ożywioną działalność propagandową prowadziła grupa Sztubaka, która dysponowała powielaczem spirytusowym. Jednak większe akcje ulotkowe przeprowadzano jedynie w okresie poprzedzającym referendum, kiedy to rozrzucano ulotki z hasłem trzy razy nie. 15 sierpnia 1946 roku na baranie Górze doszło do zlotu wszystkich partyzantów, którzy służyli pod komendą Bartka. Powodem było przypadające tego dnia święto żołnierza polskiego, obchodzone przed wojną dla uczczenia cudu nad Wisłą oraz święto Matki Boskiej Zielnej. Józefina Mika dobrze zapamiętała ten zlot. Staliśmy w czworoboku. Były nas setki. Bardzo dużo. Składaliśmy przysięgę. Dostaliśmy ryn grafy, metalowy symbol orła i Matki Boskiej. Cały czas miałam go na szyi. Dopiero w trakcie pierwszego przesłuchania funkcjonariusz UB zdarł go ze mnie i wrzucił do kosza. W ręce Urzędu Bezpieczeństwa Mika trafiła w listopadzie 1946 roku razem z dowódcą o pseudonimie Wilejka, który pochodził z Litwy. Kiedyś, gdy się mył, ktoś zauważył u niego pod pachą tatuaż SS. W trakcie wspomnianego zlotu zatrzymano mężczyznę i kobietę, którzy wprawdzie byli w Narodowych Siłach Zbrojnych, ale szpiegowali dla UB. Mężczyzna miał brata w organizacji, ale tamten był w porządku. W rękawie szpiega znaleziono listę z nazwiskami członków grupy. Widniał na niej także pseudonim Józefiny Miki – Deszczyk. Na podwójną grę w lesie nie było zgody. Wydali na niego wyroki rozstrzelali, zeznała Mika. Po wykonaniu kary śmierci nawet jego matka była zadowolona. To był drań. Przez niego aresztowano mnóstwo łączników i ludzi, którzy pomagali partyzantom.